Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Cinema Podcastu. Z tej strony Grzegorz Narożny, a razem ze mną jest Krystian Prusak. Cześć. I razem reprezentujemy portal Pełna Sala, na którym możecie słuchać naszych podcastów i czytać nasze teksty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o festiwalu, na którym redakcyjnie byliśmy niedawno, czyli Pięć Smaków, festiwal azjatyckiego kina. Jak pewnie, jak pewnie większość słuchaczy już zdążyła z, poczytać sobie nasze teksty, które się ostatnio regularnie pojawiają właśnie z tegoż festiwalu. No a chcieliśmy go też omówić w podcaście, przyjrzeć się dokładnie tej edycji, co się zmieniło, czy się zmieniło coś na lepsze, czy, czy może na gorsze. Zachęcamy też do, do posłuchania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, chociaż jest trochę już ten podcast nieaktualny, y, omówienia programu tegorocznej edycji, gdzie wyrażamy swoje lekkie obawy w związku z programem. Tutaj y, zobaczymy, czy zostały te obawy rozwiane y, i no, zapraszamy do, do słuchania. Mam nadzieję, że będzie Wam się miło tego słuchało. Krystian, y, co sądzisz o m, tej edycji? Czy spełniła Twoje oczekiwania? No, mimo początkowych obaw, no, które najpierw pojawiły się, kiedy dowiedzieliśmy się o pewnych problemach tak, organizacyjnych, a później, kiedy pojawił się program i pojawiły się pewne rozczarowania, to ostatecznie myślę, że festiwal jak najbardziej się udał. I nie wiem, czy patrząc film po filmie, czy nawet nie była lepsza. tak nie z sekcjami, tylko jak bardzo mi się podobały konkretne filmy. Być może nawet wypadło to lepiej. No z tym, że oczywiście żałuję, że nie było fokusa Filipin. Mówiło się też jakieś plotki, słyszałem o tym, że miałaby być retrospektywa Edwarda Yanga No szkoda, no ale może będzie w przyszłych latach, tak? Więc to, co, to, co udało się organizatorom mimo trudności, o których zresztą sami, sami mówili, zorganizować, to udało się to wszystko pozytywnie. Mhm, tak, ja, się, ja przyznam Ci rację, że też jakoś tak początkowo lekkie obawy miałem ze względu na, wydawało mi się, lekką ubogość tego programu, ale ostatecznie okazało się, że organizatorzy poradzili sobie świetnie z tym, mimo, mimo że tak jak mówisz, no, te, sekcje, te sekcje może nie były jakoś ukierunkowane tematycznie zbyt mocno, ale poszczególne filmy naprawdę dały radę i uważam, że no ja nie uczestniczę tak, tak długo w tym festiwalu jak ty na przykład, ale uważam, że to była jedna z najlepszych moich edycji. Festiwal stanął znowu na wysokości zadania, tak, tak pokrótce. No ale przejdźmy do szczegółów. Jak oceniasz Mm, ogólnie, czy, czy atmosfera, pod, pod względem atmosfery, pod względem publiczności, jak to, jak to wygląda, czy się zmieniło coś? No bo ja, ja, ja myślę, że ta, jednak ta publiczność pięciosmakowa jest już na tyle świadoma, że wiedzą, na co idą i, i jakoś tak potrafią się zachować na, na, na poszczególnych filmach nie, jakoś yy, no To są często znajome nawet twarze. Podobno dochodzą nowi ludzie, co, co, co, co mówił dyrektor festiwalu na zakończeniu, że, że sprzedano w tym roku więcej biletów. Dokładnie ile? 12 tysięcy, jak dobrze pamiętam. Tak, właśnie. Także festiwal się rozrasta. No, ale myślę, że ta publiczność jest, jest jednak stała i... No, stała i oddana, która pojawia się. Myślę, że y, większość widzów pojawia się co roku. Niektórzy na karnety, inni na bilety, chociaż na kilka mhm. seansów co roku przychodzą. I to no, tak jak już widać, tak? Poznaje, poznaje te twarze, wiem mnie czasami nawet, gdzie kto siedzi, tak? Są oddani wielbiciele pierwszego rzędu, do których tak, dołączyłeś w tak, tym roku. Ja w tym roku dołączyłem, chociaż się opierałem jeszcze od, jeśli chodzi o pierwszy rząd, a już, już na warszawskim jakieś nieśmiałe próby podjąłem, a, a teraz zauważyłem, że jednak imersja moja się zwiększa, jak, jak siedzę w pierwszym rzędzie, co jest, co jest niesamowite i jak znajomi jacyś mnie spotkali i zapytali, czy, czy mogą obok mnie siedzieć na seansie. Ja mówiłem, tak, tak, jasne, ale w pierwszym rzędzie. A, no to sorry, to nie. No więc myślę, że jakiejś większej zmiany nie ma, a na pewno nie na gorsze. Oczywiście, no, co roku zdarzają się jakieś pojedyncze incydenty, czy to rozmawiania, czy chrupania czegoś, no, ale to staramy się zwracać uwagę, jeśli to powiedzmy, że przekracza już pewne normy. No nie, nie, nie spotkałem się z takimi sytuacjami jak chociażby na warszawskim, co opowiadałem w podcaście, gdzie omawialiśmy tamten festiwal, że, że ktoś przeszkadzał, świecił telefonem, pił piwo i zachowywał się głośno. Tutaj, tutaj czegoś takiego nie doświadczyłem. Może dlatego, że z pierwszego rzędu też się, się człowiek jednak trochę izoluje od, od reszty publiczności, ale, nie, ale myślę, że nie. No wiadomo, myślę, że jest to bardziej mm -hmm. niszowy festiwal, co, co ma swoje właśnie plusy pod tym względem. Mniejsza jest taka promocja, powiedzmy, na mieście, mniej plakatów. No i też, e, jeśli już ktoś wejdzie przypadkiem do Muranowa, no to jest to widz, powiedzmy, kina studyjnego, tak? No, no tak, w, tak. Powiedzmy, w kinotece jest tam jakaś szansa, że ktoś z tego bazarku na przykład trafi, ale no mniejsza, tak. Tak, tak, no to, to jest rzeczywiście świadoma raczej publiczność. No, niestety ja nad tym ubolewam, a, że kino azjatyckie w naszym kraju no, nie cieszy się zbyt dużą popularnością ogólnie, dlatego bardzo się cieszę, że jest taka inicjatywa, jak, jak Pięć Smaków, i, i, i w ogólnie festiwale jakoś jakoś to, to kino promują, bo, bo w dystrybucji wiadomo, no, te filmy przepadają. Nawet jak ktoś podejmie próbę wprowadzenia jakiegoś filmu z Azji, no to on gdzieś tam jest wyświetlany gdzieś na, peryferi albo gdzieś na peryferiach Warszawy, bo to Mayfly się specjalizuje właśnie w, w kinie azjatyckim, ale, ale to, są, to są bardzo niszowe jednak rzeczy. No ale chyba jednak jest w ostatnich latach jakby lepiej z tą dystrybucją. No, sam festiwal Pięć Smaków przecież wprowadza teraz już będzie chyba trzeci rok, jak prowadzę, tak? Sam Mój Song będzie w kinach, więc... No tak, już trzy, już, trzy ich poprzed... już trzy filmy wprowadzili, to jest chyba czwarty, tak? No tak, no więc czasami się zdarzają, miejmy nadzieję, że więcej. I myślę, że w tym roku dzięki sekcji animacji może też trochę to zachęci ludzi, bo wiemy, że w pewnych kręgach anime jest popularne, tak? Więc no może tak. ktoś tą drogą anime... Azjatycka animacja dojdzie do powiedzmy do szerszego pojmowania azjatyckiego kina, więc kto wie, no. Szczerze ci powiem, że to mniej więcej moja droga zainteresowania kinem azjatyckim, to wywodzi się z anime, bo jako jeszcze jako nastolatek i, i później trochę, trochę tych anime oglądałem, ale jakoś do, do filmów aktorskich mnie, mnie nie ciągnęło. No i później jak już zacząłem się trochę interesować bardziej kinem, no to, to jednak w, tą, w stronę tej Azji zacząłem się zwracać, mając w pamięci te, nawet te anime. No te anime to się oglądało nawet nie wiedząc czy to jest anime i że no to, to, to jest z też, Azji, to tak? tak tak Byłeś Z włoskim dawingiem na polonii jeden tak właśnie no tak te seriale te seriale to tak to chyba na nich wszystkie dzieci lat 80 może wczesnych 90 się się wychowały się wychowali właśnie ale, ale też takie anime już później jako, jako nastolatek oglądałem jak nie wiem, jak, jak Akira jak Ghost in the Shell i, i to też też też dla mnie jest kawał dzieciństwa w sumie jeśli chodzi o, o te problemy, tak, o których y, słyszeliśmy, że są, to ja ich tak naprawdę aż tak bardzo nie zauważyłem. Ani to y, jakoś specjalnie na organizację nie, nie wpłynęło. Poczęstunki, które były na maratonach, y, były bardzo obfite i... Ale więc... mówisz o, problemy, o problemach finansowych. Tak, tak. tak. Mhm. No więc ja jakoś tak bardzo nie odczułem, bo były i przecież i y, y, y warsztaty były, i akademia, więc... Y pod tym względem na pewno nie było, aczkolwiek no, takim jednym minusem, o którym na pewno trzeba wspomnieć, no to, że niepokojąca ten wzrost cen, tak? No, karnet, cena karnetu rośnie i poszczególnych biletów pojedynczych również, no ale miejmy nadzieję, że, że już na tych cenach się to zatrzyma, tak? Patrząc na, na te ceny, to się dało odczuć, że, że, jest, że jest jednak trochę drożej, no ale z drugiej strony, no Wszystkie festiwale zauważyłem, że w ostatnim czasie zaczęły podnosić ceny. Niestety rynek działa jak działa, no ale rzeczywiście mam nadzieję, że, że już te ceny tegoroczne w przyszłym roku zostaną. No a tak, a, a to, to, to co do całej otoczki ogólnie poza filmowej, czyli, yy, czyli właśnie otwarcie, pokaz otwarcia, pokaz zamknięcia yy, połączony właśnie z poczęstunkiem, noc animacji też była połączona z poczęstunkiem i to naprawdę były rzeczy takie Ciekawe to nie to, że, że, że, że rzucili nie wiem, po, po jakimś tam jednym yy, po kanapce <grym> przysłowiowej no, i, nie i no, koniec. Przy, przysłowiowa to jest kurza łapka, którą kiedyś dostałem na nocy grozy. To do tej pory pamiętam. Aha. Jak liczyłem <grym> głodny na poczęstunek i dostałem kurze łapkę, z którą nie, nie umiałem jak się zabrać. Więc w tym roku się najadłem, naprawdę. Mhm należy tutaj pochwalić. Nawet ci powiem, że ten poczęstunek z łososiem, znaczy z, dobrze mówię, z łososiem to było? Z śledziem. Nie, śledziem. dobrze, poczęstunek ze śledziem, tak? Nawet tak, wydawało się, że to tak nie bardzo pasuje, a tak bardzo sympatyczne i nie sądziłem, że aż tyle Różnych rzeczy można zrobić z... ze, śledzie, ze śledziem, tak. Ze śledziem, tak. Mhm. tak, tak. Nawet, pamięta... Nawet zapamiętałem... zapamiętałem odpowiedzialnych za to ludzi, to, to jest była leniwa rodzina. Nazywała się firma, która, która to robiła. No, no tak to chyba powinno działać. Tak? Jest to reklama dla firmy. No, no i fajna, fajna inicjatywa ogólnie, żeby, żeby nie tylko takie czyste azjatyckie specyfiki, smakołyki serwować, tylko na, na coś, coś bardziej lokalnego na, na zakończenie. Połączone to było zresztą z z japońskim winem. No to jest u firmy Choja, którą w Japonii można normalnie wypić, więc to jest naprawdę rarytas, no chociaż dostępne już w tej chwili na polskim rynku. No ja bardzo lubię. Tak, także pod tym względem też nie może narzekać, ale nie wiem szczerze mówiąc, jak wypadły pozostałe poboczne aktywności w stylu, nie wiem, wykłady, warsztaty, bo były, te, bo były też te rzeczy w tym roku, tylko że ja niestety w nich nie miałem, nie miałem czasu uczestniczyć. Ledwo co, y, załapałem się chyba tylko na jedną sesję Q&A, bo to akurat w, ten, w tym festiwalowym biegu jeszcze człowiek głodny, to, to, to między seansami raczej myślałem o tym, żeby coś sobie skonsumować. No Ale tu sam sobie jestem winien, bo po prostu, no, nie znalazłem na to czasu, a ty uczestniczyłeś w jakichś innych aktywnościach oprócz seansów. No, niestety na tej akademii nie udało mi się być. No też te obowiązki dziennikarskie też no, na to nie właśnie. pozwalają. No bo po seansie wracamy i piszemy recenzję, tak? Żeby, a potem rano jeszcze do pracy, tak więc no, ale dobrze, że ta inicjatywa trwa, bo wiem, że w poprzednich latach sporo było chętnych na takie wykłady, no sprowadzono również wykładowców obcojęzycznych, więc i te wykłady korespondują powiedzmy z sekcjami tematycznymi, czy z poszczególnymi filmami z problemami politycznymi, społecznymi, więc jest to na pewno bardzo fajne i mam nadzieję, że może w przyszłym roku się uda, tak. Jeszcze co, co zauważyłem, a co niestety nie mogłem być, no byłem wtedy w pracy, w sobotę rano, to był teatrzyk kukiełkowy w Muranowie, ja bardzo chętnie bym się udał nawet rezygnując z Sansu. no niestety no, nie, nie mogłem, już mówię to scena, scena elfów japońską bajkę wystawiała, taki ro, w rodzinnym klimacie, tak, z przesłaniem inspirowane ludową bajką Tatsu, Taro, Syn Smoka. No, mnie to za, zainteresowało. No, szkoda, że się nie udało, ale jak najbardziej popieramy takie inicjatywy. Mm -hmm, tak, były jeszcze, były jeszcze warsztaty lepienia Onigiri. Zresztą przez, przez panią Onigiri, która, która właśnie serwowała też na chyba na na otwarciu. Może powiemy krótko, że onigiri to taki e, trójkątna kuleczka ryżowa, tak, z nadzieniem. Coś, takiego. Co, coś odpowiednik naszej kanapki trochę, nie? No taka, coś między kanapką a sushi. No właśnie, tak, tak. E, co jeszcze było, e, warto wspomnieć, to myślę, że e, księgarnia e, Tajfuny, która e, wystawiała się w kinotece, Miałeś okazję, okazję zobaczyć, jak yy, jest Tak, no, przeglądałem te książki azjatyckie. Yy, no, Kupiłem tylko powiedzmy, tylko takie standardowe rzeczy, jak yy, torba, i tak, yy, yy, Magnes na lodówkę, ale no, księgarnia jest. Yy, ma swoje miejsce stacjonarne, więc kiedy będę miał więcej czasu, czy na stronie internetowej jeszcze chętnie, dokładnie przyjrzę się. Tak? Mhm, ale to ogólnie były książki o tematyce azjatyckiej, nie tylko od strony filmowej. Tak, tak, oczywiście. Czy to o sztuce, czy o jakiejś obyczajowości, o historii Wybór, wybór był ciekawy, na pewno. Jeśli chodzi o gadżety, to cały czas czekam, a, aż pojawią się koszulki. Mam nadzieję, że się kiedyś doczekam, bo naprawdę chciałbym. W przyszłym roku jest rok świni, to jest mój rok, więc z dumą taką koszulkę ze świnką nosił. No, jesteś pewny. Tak. No. Dobrze, trzymam cię za słowo. Okay. A jak, a jak u... co sądzisz o rozłożeniu tych sensów? No, że rzeczywiście cały czas konsekwentnie te, te, te seanse są rozkładane tak, że w tygodniu nie ma sensu w dzień zazwyczaj. Zaczynają najwcześniej o 17, dopiero, dopiero w weekend są wcześniej. No. Dla mnie jako, jako osoby pracującej jeszcze i dojeżdżającej na festiwal po pracy, bo nie brałem urlopu specjalnie na festiwal, to, to jest, to jest bardzo, bardzo fajna opcja, bo nie czuję, że, że coś tracę. Ale no, rozumiem, że dla przyjezdnych to może być stanowić pewien problem, którzy nie mają, się, nie mają co ze sobą zrobić przez, przez większość dnia, jeśli, jeśli siedzą w tygodniu. Czyli to jest raczej festiwal, który na przyjezdnych aż tak się chyba nie nastawia, sądząc po rozłożeniu seansów. No tak, no już w poprzednich latach na to narzekaliśmy, aczkolwiek no w czwartek był seans 15.30, w piątek o 14.30, więc. No tak, więc. No, trochę tego było, no aczkolwiek te filmy również można było obejrzeć w jakichś bardziej e, dogodnych terminach, również w innych dniach. No i jest, jest to pewien problem, e, natomiast myśl, wydaje mi się, że nieco dłuższe przerwy były między samymi projekcjami. Wydaje mi się, że aż tak e, nie ganiałem z kina do kina, ale być może to tylko moje wrażenie? Ja w sumie, nie wiem, często sobie tak układałem, że, żeby między tymi kinami za bardzo nie biegać, no ale no oczywiście nie zawsze było to możliwe, chociaż to, no to metro jednak jest zbawienne, funkcjonuje dobrze, bo w kilka minut można się jednak dostać od Muranowa do Kinoteki, więc to jest, to jest ten plus, że, że to połączenie jest dobre. No, ale też zauważyłem, że seanse się zaczynają bardzo późno. Niektóre, po 22 nawet te, te, też się zdarzały, więc dla mnie, y, osoby, która musiała wstać następnego dnia do pracy czy dojechać, no właściwie ze 30 km do domu, no to, no to, to też było troszeczkę uciążliwe, ale no, co mogę powiedzieć, no to nie jest, wiadomo, im więcej uda się tych seansów ustawić danego dnia, tym lepiej, więc no nie, no, a na to akurat nie mogę narzekać, ewentualnie mogę narzekać na to, że, że za daleko mieszkam od kina. No ale zazwyczaj te seanse, te najpóźniejsze to były albo jakaś brutalna sensacja, tak, jak ten śmiertelny paradoks, albo e, horrory, więc no jakoś to myślę, że rozsądnie było w miarę ustawione. O czym jakoś wcześniej nie myślałem, to że Pewnie też układ tych filmów jest ułożony, osoba, która specjalizuje się tak jak pan Marcin Krasnowolski w, w kinu akcji, żeby nie miał dwóch prelekcji jednocześnie, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Więc to, to też ta, takie logistyczne sprawy, tak? A jeszcze no do tych prelekcji jeszcze dojdziemy, ale jeszcze myślę, że warto wspomnieć, że też no, były takie sanse, kiedy nam się wydawało, że y, filmy, które są pokazywane tylko po razie, y, są jednocześnie, tak? No tutaj z tego, co wiemy, to organizatorzy jak gdyby połączyli to wszystko z Nocą Grozy, tak? czyli osoba, która była, która się odbyła kilka tygodni wcześniej przed festiwalem, ktoś, kto już był na nocy Grozy, no to wtedy miał już łatwiej na samym festiwalu, tak? Te filmy już były tylko po razie na samym festiwalu, tak? No właśnie. Znaczy... No ale tak jak my nie braliśmy w niej udziału, no to już mieliśmy dużo trudniej z tym ułożeniem harmonogramu. To tak? był mój największy właśnie festiwalowy dylemat yy, związany z, z, z z filmem, który był na Nocy Grozy, czyli z Dukunem, który był w tym samym czasie co, co animacja ostatni rok. Naprawdę nie wiedziałem, co mam, co mam zrobić i chciałem się rozdwoić najlepiej. No, Ostatecznie wybrałem Dukuna, czy to był dobry wybór, dowiecie się trochę później. No tak, no ale różnie decydowaliśmy. Ja akurat wybrałem ostatni rok. Mm -hmm, tak. No ale, na przykład, taki film jak animacja Moja Babcia jest Czarownicą też miała tylko jeden seans i nie udało mi się na niego, na niego dotrzeć no szkoda troszeczkę, że, że, że, że nie udało się tych, tych seansów jednak zwielokrotnić. No być może to jakieś powiedzmy odgórne tak, jakieś sprawy, o których, o których nie wiemy, tak? Tak, tak no nie wykluczam, że, że to też może być tak to wyglądać. Ale no, dobrą informacją jest to, że, że filmy nie nachodziły na siebie. Bo, bo to nie jest takie oczywiste w nie, przy niektórych festiwalach niestety. No w poprzednich latach zdaje się narzekaliśmy na to, w tym, w tym roku już nie, więc więc jest lepiej. Wydaje mi się, że były no, dłuższe przerwy, to nie spóźniłem się na żaden film, jeśli dobrze pamiętam. No, co najwyżej, na jakieś właśnie reklamy, czy na początek prelekcji. tak? Bo, no, prelekcje też zawsze chętnie wysłucham. Właśnie, właśnie. To też. A propos prelekcji, to też zawsze jest wartość dodana i jednak Smaki dbają o to, żeby te prelekcje były. No, może, może nie udało się ich zorganizować przed każdym seansem, bo, bo trafiłem chyba na dwa seanse, gdzie tych prelekcji nie było? Ale, ale jeśli były, to, to to prelegenci są merytorycznie przygotowani, wiedzą o czym mówią i, i potrafią nakreślić kontekst danego filmu. Więc to jest... Za to, za to ten festiwal zawsze ma u mnie ogromny plus, bo na przykład w porównaniu z tym, co, co na warszawskim festiwalu filmowym za, za zapowie, zapowiedzi filmu, prelekcją tego nie nazwę, byli odpowiedziani niestety wolontariusze, którzy często... No, nie mieli pojęcia o danym filmie, nie wiedzieli, jak przeczytać nazwisko reżysera, a tutaj, tutaj jednak to są, to są ludzie związani z festiwalem, współorganizatorzy często i. i no i selekcjonerzy tak i sami selekcjonerzy, wybrali ten tak, film, tak? Tak, tak. tak, tak. Więc, więc no prelekcje moim zdaniem na, na, na wysokim poziomie. No właśnie szkoda, że, tych, że nie przed każdym sensem. To pierwszy raz przyznaję się z tym spotkałem, nawet się zdziwiłem. Wawało mi się, że to jeszcze reklama trwa, a tutaj film się zaczął. No, zobaczymy, jak będzie w przyszłych latach. No, mam nadzieję, że jednak uda się przyjść jak największą liczbą sensów, bo to w... coś na to czekamy, tak? Mm -hmm. No tak, zdecydowanie. Właśnie, reklamy. Stały, stały punkt programu, reklamy, no, to nie są te reklamy, które nas atakują codziennie z, z ekranu tele, czy telewizyjnego, czy kinowego, czyli nasze rodzime reklamy, tylko są też reklamy wyselekcjonowane z Azji po prostu. No. I, to, I to też nie są takie, takie zwykłe reklamy, tylko takie chyba wybrane najbardziej szalone, które stanowią dodatkowy element umiliający seans, prawda? No tak, są prześmieszne te reklamy. Prześmieszne, tak, tak. Prześmieszne często, często właśnie jakieś, jakieś totalnie abstrakcyjne, jakieś surrealistyczne i naprawdę potrafią, potrafią rozbawić do West i nastroić pozytywnie na seans, więc, więc, więc te reklamy azjatyckie są, są strzałem w dziesiątkę moim zdaniem, chociaż yy, może jest ich trochę za mało, bo jak człowiek już chodzi codziennie na, na, yy, na te seanse to zaczynają się powtarzać, no ale z drugiej strony no, nikt, nikt yy, nie każdy musi chodzić na każdy seans, więc, więc no no wiesz, pewnie tyle było spośród z, z tych najlepszych, tak? No tak, tak. Bo też nie, nie, nie, nie powtarzają się co roku, chociaż w tym roku była jednak droga powtórzona, no ale ze względu na to, że głównym bohaterem jej był pies, tak? który tak. jest jak gdyby w tym roku logo, tak? Mm -hmm, Rok mm -hmm. ziemnego psa, więc powtórzono. Jest powtórzona, a to jest, a to jest bardzo udana reklama, więc, więc tą powtórkę wybaczam. No jeszcze była taka jedna reklama, że tak powiem nawet artystyczna, tak? Czyli Aha. przygotowana przez y, reżysera y, Umrzesz Jutro tak i Ataku Serca, no, która spokojnie mogłaby być krótkometrażówką, więc to, to dodatkowa atrakcja. No a... Y jak Twoim zdaniem wygląda kwestia sesji Q&A po seansie z twórcami i zaproszeni gości ogólnie? Ja miałem wrażenie, chociaż może, może akurat wybierałem takie seanse, że, że gości było troszeczkę mniej niż, niż na przykład w zeszłym roku. Dostałem tylko na, na jedno Q&A. Ale nie ze względu na to, że, że mnie to nie interesuje, tylko tak jak mówiłem, no, czas mnie gonił. No sesjach. mi się też wydaje, że, że gości było nieco mniej, no ale no, tak jak mówię, najważniejsze prawda, są filmy, tak? No, to jest jakiś dodatek, z czego się organizatorzy musieli zrezygnować. No Udało mi się też zostać na jednej albo dwóch sesjach. No jak zwykle bardzo profesjonalnie prowadzone. No, uwielbiam tłumaczy, którzy są na, na pięciu smakach. Czasem coś takiego jeszcze dodadzą od siebie, że niesamowite, no. a goście też wiadomo, czy potrafią dodatkowo no, poszerzyć kontekst filmu, tak jakieś pewne może niejasności wyjaśnić, w szczególności związane z, z obyczajowością, z kulturą państwa, o którym jeszcze mało wiemy. No więc jak najbardziej, no jeśli tylko jest czas, tak? Bardzo te sesje powiem, że są przygotowane mm, profesjonalnie. Rzeczywiście wartość edukacyjna jest, jest, jest duża, no i publiczność jest dosyć świadoma te, tego i zadaje. No, pytania, pytania dosyć ciekawe, przynajmniej na tej, na tej, na tej której ja byłem, to, to, to z publiczności padały takie pytania. Nie nie, nie, nie wiem o czym był ten film, bo, bo, z takim, bo z takim pytaniem się gdzieś tam spotkałem kiedyś przy okazji innego festiwalu, ale, ale potrafili się odnaleźć i, i jakiś, jakiś, w jakimś kontekście odpowiednim pytanie zadać. Goście, z tego co zauważyłem, to, to, to byli raczej twórcy mniejszych filmów, ale wielbiciele kina azjatyckiego to na, na pewno mieli w tym roku yy, ucztę, bo stali, filmy stałych bywalców było bardzo dużo. No tak po cichu liczyliśmy, że może Tsukamoto przyjedzie, no mm -hmm. ale niestety. A jeszcze a propos sesji Q&A to była um, taka śmieszna sytuacja, że e, no, ta, może w przeciwieństwie do tego co ty mówiłeś to u mnie się trafił jeden taki pan, który wstał i nawet nie zadał pytania, a wygłosił swój manifest polityczny. Okay. <śmiech> Prawie, że mówił, że film mu się podoba, ponieważ wartości moralne, promuje i on to w ogóle jest takiej, a nie takiej gazety o takim i takim profilu politycznym i to, to aż Ci ludzie zaczęli śmiać. Okej, okay, czyli jakaś przy okazji to była deklaracja jeszcze jakaś polityczna tak, tak. i czy się zgadza film z jego poglądami, przeszedł Tak, test. tak, chociaż mam <śmiech> wrażenie, że, że się trochę byli, jeśli chodzi o przesłanie filmu, no ale... To już zostawmy. No, jak jest szczęśliwy, tak. Tak, to... niech każdy sobie znajdzie w filmie, co chce. Ja, ja, ja jestem też zdania, że, że czasami reżyser nie ma racji, jeśli chodzi o interpretację własnego filmu. Okej, okay, dobrze, no to przejdźmy sobie do, do samych filmów, czyli tego, co najważniejsze tak naprawdę. No, w tym roku sekcja animacji była tą najbardziej oczekiwaną przeze mnie i pewnie nie tylko przeze mnie, jak, jak tylko pojawił się program. Uważałem, Uważam, że Zostało wyselekcjonowane jakieś takie perełki animacji z różnych regionów Azji, które, które to, a, acetycka animacja, no to pier, wiadomo, że y, pierwsze co się pomyśli to jest, to jest anime. A tutaj klasycznego anime tak naprawdę, y, no może, może można powiedzieć, że było jedno, chociaż ona też nie było takie do końca klasyczne. A, ta, a tak, to z różnych regionów zostały wybrane i różne y, filmy i różną techniką stworzone. Więc, więc naprawdę duży plus poszerzy, poszerzyły moje y, horyzonty na temat azjatyckiej azim animacji. Y, masz jakiegoś swojego faworyta w tej sekcji? Jak Ci się w ogóle ona podobała? No, w, w zasadzie wszystko, co widziałem, y, trzymało co najmniej dobry poziom, a na, na, moim najlepszym filmem festiwalu jest właśnie animacja Ulica Szczęśliwa, no, jeszcze później będę o tym mówił. No, również najciekawszy formalnie film w tym roku, najbardziej intrygujący, czyli myślę, że krw krwawa wyprawa, tak, zrobione techniką, powiedzmy, wycinane, które były puszczane przed kamerą, tak, no, w tego jeszcze nigdy nie widziałem, więc też jak najbardziej na plus. Więc też rozczarowań większych nie było. No może niektóre filmy były nieco mniej interesujące, jak się wydawały, ale jedyne, co tak naprawdę żałuję, to, że nie udało mi się ich wszystkich obejrzeć. Mhm. No ja też się zgadzam, że że, że te animacje to, to, była, to była bardzo udana sekcja nie, nie powiem, że, że wszystkie trzymały równy poziom, bo, bo były takie które, które podobały mi się mniej, inne bardziej, no ale, ale wiadomo że one były, że właśnie to, to co mówiłem różnorodność tutaj, tutaj wygrała, bo na przykład Strażnik Dachufa chiński, który był puszczany w, w 3D w ogóle co jeszcze? No myślałem, że, że tutaj będzie dominować jakiś ogólnie horror w tych animacjach. Jakoś tak sobie ubzdurałem też, też po, po, po publikacji programu, ale nie. Te, te one tematycznie są bardzo zróżnicowane. Może mnie, zmyliła mnie nazwa tej, tej nocy animacji Ciche zmory. No rzeczywiście, no może one tam yy, przynajmniej Jedna z nich była, jest, jest mocno, jak mówisz, ta krwawa wyprawa, właśnie, jest mocno zanurzona w horrorze, a poza tym, no, może Stacja Seul, której też niestety nie udało mi się zobaczyć. Ale jeśli miałby wybrać swoją y, ulubioną animację, no to też z tej sekcji, no to też była Ulica Szczęśliwa, która, która zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie, bo w sumie niewiele nie się po tym filmie tak naprawdę spodziewałem, a okazał się rzeczywiście jednym z mocniejszych y, pozycji y, festiwalu. Y, oprócz tego, no, klasyczna nas Smutku. Jest wizualnie obłędnym filmem. No, widziałem właśnie ją z pierwszego rzędu i, i, i po prostu oglądałem to jak w jak, jakiejś hipnozie. No, no, niesamowite przeżycie. Cieszę się, że mogłem właśnie zobaczyć to w kinie i cieszę się, że udało się to sprowadzić organizatorom. Ten film, bo już sobie ostrzyłem na niego zęby od jakiegoś czasu, ale nie przypuszczałem, że, że ben, będę mógł liczyć na seans kinowy. Także sekcji animacji to był jednak strzał w dziesiątkę. I co ciekawe, co najmniej dwa filmy dosyć mocno podzieliły publiczność, tak? Nawet wśród nas e, są e, mocne dywagacje, tak? Czy tak. czy do smutku i czy ostatni rok to są filmy, które piętnują mm -hmm. seksizm czy są seksistowskie, tak? <grych> tak? No i te dyskusje trwają do dzisiaj. <grych> tak, więc, więc też te są filmy inicjujące dyskusje i można powiedzieć kontrowersyjne. Więc to też jest duży plus, że, że jakieś tam. Jakąś tam też się odwagą pod tym względem organizatorzy wykazali. No ale jeśli mówię o odwadze, no to wydaje mi się, że mało było filmów takich stricte dla dzieci. Znaczy co ja absolutnie na tym nie ubolewam, ale myślałem, że, że na przykład taka ulica szczęśliwa to jest, to jest film raczej dla dzieci, a się okazało, że, że nie, że absolutnie nie. Może ta moja babcia jest czarownicą, której nie widziałem. Najbardziej chyba z tych wszystkich podchodzi pod film dla dzieci. No ale na niestety się nie wypowiem. No bo... A ty widziałeś? Nie, też nie widziałem. No ale wydaje mi się, że jak gdyby festiwal jakoś nigdy nie celował w, w dzieci, tak? Mhm, tak, że ale... ja myślałem, że animacje ta są mhm. takim trochę wabikiem na, na, na może szerszą publiczność i jakieś seanse rodzinne. Chociaż Chociaż, wiesz, byłem bardzo zaskoczony, jak widziałem y, gdzieś tam kątem okoła y, na Belladonie Smutku kilka, kilkoro dzieci gdzieś siedziało. No może rodzice już od młodego tak szykują dzieci do, do prawdziwego życia, tak? Tak, tylko chociaż y, bardzo y, z grubej rury, że tak powiem, zaczynają, bo, bo, to, bo, bo to jest film jednak y, pełen, pełen erotyki dosyć śmiałej, no ciekawy wybór. Ja bym swojego syna na no to nie zabrał jeszcze. No ale okej, okay. to tak na marginesie. Nawet mi się wydaje, że, w, jeśli dobrze pamiętam, to w regulaminie kupienia karnetu jest, że trzeba być pełnoletnim. Więc no, po prostu no, jest to jednak festiwal w dużej mierze przynajmniej dla widzów tak, no, dorosłych. Tak? No, no, tak? Szczególnie, że stawia na no, brutalną sensację często, czy właśnie kontrowersje, czy jakieś trudne tematy społeczne, czy również horrory, tak? Tak, tak. No ten, film się nie boi, ten festiwal się nie boi żadnego gatunku, jak pokazała zresztą zeszłoroczna sekcja filmów erotycznych, roman porno. No dobra, to przechodzimy sobie do sekcji, która powinna przynajmniej wzbudzać najwięcej emocji, czyli sekcja konkursowa, konkurs Nowe Kino Azji. Sekcja, która przez... Mm, Dotychczasowe lata mojego pobytu na, na tym festiwalu no, nie była najmocniejszym punktem programu, moim zdaniem. Chociaż no, zdarzały się tam filmy dobre naprawdę, ale y, no, przynajmniej w zeszłym roku y, mało z nich jakieś, jakoś zapamiętałem. Bardziej. A, a, a ten rok uważam, że był świetny pod względem konkursu. Po prostu najlepszy z, z, tych, z tych trzech lat, w których uczestniczyłem na festiwalu. No konkurs, ja jestem, ja jestem zachwycony konkursem. Przynajmniej większość filmów, które widziałem, to, to, to są tutaj najlepsze filmy tej, tej edycji dla mnie, więc. No ja, ja co roku staram się jak najwięcej obejrzeć film z konkursu, ale przyznaję, że w tym roku konkurs był nieco inny. Inny, e, tak. tak no, zawsze były to raczej filmy e, mało znanych reżyserów, e, debiutantów. A tu nie tylko. E, no tak, ale jednak to nie, nie były filmy jakieś takie bardzo głośne. Mhm. A w tym roku mieliśmy. No, zwycięzce Lokarno, mieliśmy w e, no, Ipresci z Berlina. Czy mieliśmy e, najnowszy film e, na Pola Tamron Grata Narita, który już kiedyś któryś już kiedyś wygrał konkurs Nowe Kino Azji no i podbił serca publiczności atakiem serca, więc i się dużo o nim mówiło, dużo osób się podobało. No niestety, no ja uważam, że powinien wtedy też wygrać, no ale nie wygrał, natomiast no na pewno jest taki film, który się pamięta. Więc wydawałoby się, że nowy film tego reżysera, no trafi do pokazów specjalnych, tak jak na przykład nowy film Idego Z. No, ale zasilił konkurs. No i dzięki temu no, konkurs no, naprawdę na mocnym poziomie stał. Były te filmy uznane w, na, na, na zagranicznych festiwalach, ale były też filmy takie skromniejsze, jak na przykład, nie wiem, Kronika Czułości, która została wyróżniona, czy, czy um, Ulica Konfliktu, na przykład, którego nie widziałem osobiście. No. No ja widziałem. Albo, albo Wietnamski Songlang, to są takie raczej mniejsze filmy, no i, no i fajnie. No ale mówię, no widziałem widziałem z tych, z tych filmów połowę tego konkursu ponad może nawet nie, nie liczyłem dokładnie. I, I właściwie tylko jeden jakoś mogę powiedzieć, że mnie zawiódł, ale. A, a... Jeśli mogłabym powiedzieć o ulubionym filmie tej sekcji, to oczywiście Wyśniona Kraina, który, zasłużony zwycięzca Locarno. No, tutaj się nie przełożyło to na wygraną na pięciu smakach, ale y, mimo wszystko z tego, co z, rozmawiałem z ludźmi, film też raczej, raczej tutaj doceniony w, w naszym gronie i nie tylko. No Zresztą no, ja, ja tu jestem trochę nieobiektywny, bo, bo dla mnie, y, jak, już, jak już widzę takie... Y, nuarowe klimaty, jakieś neony i, i saksofonową muzykę, jakąś taką niespieszną, tak, niespieszną, niespieszną narrację. I do tego tak gry komputerowe Ściśle Counter-Strike'a, który tutaj pełni dosyć ważną, ważną funkcję w tym filmie, to, to ja już jestem kupiony z miejsca. No, to jest takie Ten film to jest też troszeczkę takie z, yy, skrzyżowanie klimatu trochę Davida Lynch'a z Refnem i yy, jak, jak Maciek powiedział yy, z co, co co dla mnie bardzo, bardzo efektowną mieszankę stanowi mimo, że no, chociaż no, zdaję sobie sprawę, że to nie jest film dla każdego, ta wyśniona kraina, że on może zmęczyć i, i uśpić wręcz może niektórych, no, ale, ale przy, przy tej świadomości. Yy, myślę, że, że to jest bardzo udana, udana pozycja. No ale, ale też chcę powiedzieć parę słów o zwycięzcy, czyli o Umrzesz jutro, które też zrobił na mnie ogromne wrażenie, ten, ten film, mimo wszystko. Nie przypuszczałem, że aż takie. W ogóle y, może, może powiem tak w dwóch słowach, że, to, że to, ten, że Umrzesz jutro, to nie jest tradycyjna fabuła, tylko to jest taki esej filmowy właściwie, zrobiony przez reżysera, y, gdzie, gdzie tam y, od różnej strony bada jakby zagadnienie śmierci. Są to, takie, to, to, to jest seria takich fabułów, popularyzowanych epizodów, gdzie yy właściwie ostatnich, często ostatnich rozmów między jakimiś czy członkami rodziny, czy znajomymi, gdzie, gdzie jedna, my do, jako widz dostajemy wcześniej planszę z informacją, że ta osoba zginęła w takich okolicznościach, takich i później oglądamy przykładowo ostatnią rozmowę z rodziną tej osoby dzień wcześniej. No i przyznam, że mnie to ruszyło, że mnie to bardzo ruszyło. Wręcz na początku oglądam ten film z przerażeniem, takim, że, że co to będzie, jak, jak wyjdę z kina i, i nie wiem, i wpadnę pod metro, jak będę wracał, a, a później jakoś tak reżyser nas oswaja z tym tematem śmierci, że wręcz, że wręcz śmierć jawi się w końcu jako jakieś takie ukojenie. I bez zapatowania jakimś cierpieniem, bez zapatowania jakimiś takimi nawet szantażem emocjonalnym. No naprawdę tak kompleksowego filmu o umieraniu jeszcze, jeszcze nie widziałem, więc, więc też ta nagroda, chociaż bardzo dużo ludzi z tego co widzę, się nie zgadza w ogóle z tym werdyktem, co czytałem. No, no, może film Web to nie jest jakieś, jak, jakaś wyrocznia tutaj użytkownicy FilmWebu, no ale, ale myślę, że jak to, jak ktoś śledzi te, śledził ten konkurs, śledził ten festiwal, no to jakąś tam świadomość ma. No i, i to nie, i to raczej nie jest dobrze przyjęty wynik, a, a dla mnie jak najbardziej. Może, może może odrzuciły brak brak klasycznej fabuły ludzi też od tego. No, filmy były tak bardzo zróżnicowane, że ja się nie dziwię, że wywołały skrajne emocje i różnym ludzi, czy różni ludzie mieli swoje favo, różnych faworytów. No, akurat moim faworytem myślę, że był brzeg rzeki. No, zresztą spodziewałem się tego. I, ale umrzesz film, który podzielił brzeg rzeki. Też też, też, też, też różny odbiór tego filmu był. No, mi się mi się bardzo podobał też lubię czy to kino japońskie, czy Coming of Age. no a tutaj było to dosyć niestandardowe. Ekranizacja, ekranizacja mangi. No tak, kultowej mangi w sumie. Tak, tak. Dziejąc, czy napisana w latach 90., -tych. akcja też się dzieje w latach 90., czyli powiedzmy w takiej no, trudniejszej dekadzie w Japonii, ale no tak jak zresztą sami to podkreślaliście, no też opowiedziana ze swadą, z czarnym humorem i ogląda się też świetnie, tak? Mimo, że, że powiedzmy, no, ten temat jest. No, no, no tak, gruby, o trudnych gruby tematach, temat, tak. tak. No bo przecież mamy i, yy, i powiedzmy, czy to bulimie, tak? Czy, y, czy problemy z tożsamością seksualną i przemoc z tym związana. To może prowadzić do depresji, yy, czy wręcz samobójstwa, tak? tematy są bardzo trudne, ale opowiedziane tak, że się po prostu ogląda jednym tchem, przynajmniej dla mnie, tak? Chociaż wiem, że niektórych ludzi film znudził, więc tak jak mówię, bardzo, bardzo różny odbiór tych filmów. Tak, właśnie, właśnie jestem w szoku, jak, jak bardzo możemy odebr różnie odebrać dane filmy. No ale to dobrze, to dobrze, jak, jak filmy, już powtarzam to drugi raz dzisiaj, ale, ale bardzo lubię filmy, które, które dzielą, bo przynajmniej znaczy, że są, że są jakieś. Nie lubię filmów nijakich, które się podobają każdemu, bo, bo jak coś jest do wszystkiego, dla, dla wszystkich, to jest dla nikogo, według mnie. Więc, więc selekcjonerzy, naprawdę kciuk w górę. Bo tak. też chyba w całym festiwalu nie było żadnego filmu, no, który by powiedział, że całkowicie zmarnowałem czas. Tak, mm -hmm. no ale ale też... tak mi się wydaje, że no, może były jakieś takie, które mi się mniej podobały, czy, czy jakoś lekko zawiodły, ale no, nie, nie były no, jakimś totalnym szajsem, mm -hmm. że tak powiem. Mm -hmm. To prawda, tak. Każdy, każdy z tych filmów był na, ciekawy na swój sposób. Jeszcze bym chciał powiedzieć dwa słowa. O, o filmie Podmiejskie ptaki, bo ten film troszeczkę, mam wrażenie, pominięty przynajmniej przez, przez moich znajomych i nie bardzo miałem z kim o, o, o, z kim o nim pogadać. A, a, też, a też, tak jak brzeg rzeki, trochę coming of age, tylko, nie, tylko dzieci były nieco młodsze, bo takie, taka wczesna podstawówka raczej. Ale, ale właśnie przeplatana z, z, z dorosłym życiem. Film przedziwny w sumie, bo, bo jak skończyłem go oglądać, to pomyślałem, że, on, że, to, że to nie jest dobry film. Ale im dłużej mijało po, od sensu, tym ten film rósł we mnie jakoś i, i da, dawał jakiś pretekst do kolejnych, do kolejnych przemyśleń. I to, jak się łączy łączą wspomnienia z dzieciństwa z, z, z jakąś taką monotonią i, i stagnacją, Dorosłości to, to bardzo bardzo tak, bardzo mnie to w sumie po czasie dopiero u mnie to zaskoczyło i, i tak zacząłem sobie szukać nawet analogii do, do własnego życia. Zawsze lubię filmy e, filtrować przez, przez swoje jakieś doświadczenia, i co, co tutaj też, też zdało egzamin, więc, więc podmiejskie ptaki też polecam. Ok, więc e, mówiliśmy, że, że, że ten festiwal w tym roku poszedł w kierunku kina bardziej mainstreamowego może w stronę, w stronę właśnie jakichś blockbusterów większych filmów, droższych filmów może żeby przyciągnąć szerszą publikę więc ta sekcja Agency Cinerama i pokazy specjalne była, była bardziej rozbudowana niż zawsze właściwie te, te dwie sekcje jakby niejako w mojej głowie połączyły się w jedną sekcję no ale w sumie powiem Ci, że to były, raczej też, też. Znowu tutaj będę chwalił, chyba. <grych> a, a, a ty widziałeś coś? Z, z właśnie, no po, Skupmy się właśnie na, na, na, tych, na tych blockbusterach, na, na filmach kasowych, czyli na Asian Cinerama, czy, czy jak, jak ci się ta sekcja widzi? Czy widziałeś coś z niej w ogóle? Znaczy no, tak, tak. Widziałem cztery filmy z sześciu. No, no jak mówię, no i jeden powiedzmy z nich nie do końca mi się podobał o czym jeszcze później powiem jutro jest nowy dzień a pozostałe mi się podobały albo bardzo podobały, no, myślę, że wyróżniłby tutaj znaczy może nie do końca bym się zgodził, że są to same blockbustery ale akurat ten, o którym chciałem powiedzieć czyli śmiertelny paradoks, no to jednak rasowe kinoakcji z no, dosyć pretekstową fabułą to trzeba przyznać, ale no, tak jak gdyby jest też. E, no w, To jest wpisane w takie mm -hmm. kino akcji, tak? Ja, się, ja też go widziałem, się no, zgadzam z tobą. No nie? a ten. A sceny pojedynków, e, no. W, pościgów, tak, też sztuki walki, tutaj były między innymi Tony Jass, jeśli dobrze pamiętam, Muay Thai, tak, walczący, bierze w tym udział. To są naprawdę bardzo spektakularne, bardzo widowiskowe i, no, ogląda się z szczęką na podłodze po prostu. Zgadzam się, tak, tak, te walki w tym filmie to jest coś niezamowitego. Ja tak sobie pomyślałem, że dawno nie widziałem w jakimkolwiek nie wiem, czy amerykańskim, czy nawet europejskim akcyjniaku takiej dynamiki starć, tutaj robi to robotę. No mimo, że fabuła no, lekko mnie rozczarowała, bo była mocno pretekstowa, ale tutaj chodziło właśnie, właśnie o, te, o te starcia, tak jak mówisz yy... Z użyciem, z użyciem tam elementów środowiska, czyli z użyciem parkuru. No i nie tylko. Jak się, jak, się, jak tam parę pokazywało, wykorzystanie przestrzeni wokół aktorów też, też, też było świetne. No, choreografia tych walk naprawdę petarda. Tak, zgadzam się. No niewiele brakowało, na ten film nie poszedł. Bo tak mnie zniechęcaliście, że. A, że nic specjalnego, a ja oglądam wow. No, ja akurat, akurat no, ja, ja byłem jednym z większych entuzjastów tego filmu po pierwszym seansie. tej Maciek może, może trochę, trochę mniej, bo nie podobała mu się fabuła, ale, ale naprawdę, no, jeśli chodzi o takie czyste filmy akcji, albo gatunkowe mocno, które widziałem na tym festiwalu, to rzeczywiście śmiertelny paradoks chyba, chyba wygrywa, bo widziałem jeszcze jeden film akcji, właściwie akcji, no, to film Łusia. Czyli braterstwo Ostrzy, piekielna bitwa, który, który mnie już dość rozczarował. No, chociaż te, tam, te pojedynki, walki, już, już jak, jak wskazuje no, trop gatunkowy, to, to, to, już, to już nie na gołe pięści, tylko tylko bronie i, i inna epoka w ogóle, bo, bo nie współczesność, prawda? Tylko, tylko epoka, no nie wiem, dynastii Ming, bo to już, to już Chiny. Ale no, w każdym razie Braterstwo Ostrzy, Piekielna Bitwa, troszeczkę mnie rozczarował ten film, ze względu na to, że intryga kryminalna bardziej się ciągnęła niż, niż esencja, którą też chciałem oglądać. To był, to był też film puszczany wieczorem, więc, więc liczymy takie midnight movie trochę, y, czyli y, esencją, którego miała być akcja i walki, który mnie trochę obudzi po, po, tych, po tych bardziej arthouse'owych rzeczach, a, a tymczasem trochę się dla mnie okaza okazał rozwleczony. No, dlatego, dlatego ze starcia tych dwóch filmów akcji, że tak powiem to wygrywa tutaj u mnie paradoks no i paradoks się świetnie sprawdził jeśli chodzi o taki relaks wieczorny i tak przyznaję, że to był taki no, miły powrót do tych sentymentalnych edycji smaków kiedy no, kino akcji z znaku Johna Wu czy Johniego to rządziło tak? więc no, przyznaję, że trochę brakowało mi takich Takich filmów. Też dosyć y, oczekiwanym filmem y, był, y, była, był film Młodość chiński, w sumie też Blockbuster, który jest tam, był, był laureatem wielu wielu tych azjatyckich nagród filmowych, y, gdzie, który, który to film dzieje się w środowiskach y, grupy, y, grupy artystycznej, występującej tam dla, dla żołnierzy, chińskiej, chińskiej armii w, w czasach. Y, no, właściwie chwilę przed, przed śmiercią Mao, I to, i to był film, który dużo ludzi też. Też, też wzbudził kontrowersję. Kolejny kontrowersyjny film, bo dla niektórych to, to niektórzy odczytali go jako propagandowy, jakiś, jakiś niezbyt ciekawą propagandę, a, a inni jako, jako fajne wspomnienie, właśnie, właśnie młodości tytułowej, w oderwaniu od tej polityki, umieli jakoś czerpać z niego przyjemność. No to, to jest film prze, przedramatyzowane i tam jest za dużo trochę melodramatu, to, to się zmienia w taką właśnie high school dramę w sumie z jakąś tam z polityką w tle gdzieś tam bardzo mocno w tle, ale, ale, ja, ale to, to jest ci bohaterowie i ogólnie taki, y, taki nastrój pewnej, pewnej nostalgii. Bardzo mnie to kupiło, jeśli chodzi o film, film Młodość, więc też też ja, ja, go, ja go mogę polecić, chociaż no, pewnie się dużo ludzi odbiło. No jest to portret no, pewnych czasów, tak? pewnej, pewnej społeczności tak? i z takim epickim rozmachem opowiedziany. To tak, ogląda się bardzo dobrze, mhm, zdecydowanie. Mhm. Wciągająco no, i można w taki przystępny sposób dowiedzieć się sporo o historii Chin, takiej mniej znanej myślę, że okresu. Właśnie i z, i z ciekawej perspektywy przede wszystkim, bo, bo z perspektywy ludzi, którzy są dotknięci tą ideologią, ale sami sobie nie do końca zdają z tego sprawę po prostu innej rzeczywistości nie znają i trudno tutaj ich jakoś, jakoś oceniać pod tym, pod tym kątem. I no, także, także naprawdę ciekawa rzecz. Jak nie masz nic do dodania tutaj do, z, z tej ramy, to, to sobie przejdziemy do pokazów specjalnych. Więc pokazy specjalne to, to też był powrót wielu reżyserów, y, która, które pięciosmakowa publiczność już już zna i, i lubi pewnie w większości. Czyli to był właśnie Midi Zed, to był Dying to był Hong Sang Su, no i Tsukamoto chociażby. Więc, więc nazwiska naprawdę mocne. Plus panek Ratanarłan, który właśnie. miał kiedyś swoją retrospektywę, tak? W jednej z wcześniej z pierwszych edycji festiwalu, tak? Mm -hmm. no tak, a teraz właśnie y, ruszają z dystrybucją jego filmów. Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, ale pewnie w przyszłym roku. No okej. Okay. Ale y, jak tam oceniasz tą sekcję i co ci się z niej, z niej podobało? No przyznaję, że z, z braku jakiegoś tam czasu to nie obejrzałem aż tak dużo, jak bym chciał, Aha, ale... obejrzałeś coś. E, tak, no, w, bardzo mi się podobała Krew Wilków, czyli ten gangsterski e, japoński film. E, w, no, w, miał być to jeden z najlepszych e, gangsterskich filmów ostatnich lat. No może nie aż tak, ale e, bardzo mi się e, no, podobał, w szczególności powiedzmy tam pierwsza połowa filmu, kiedy poznawaliśmy lepiej bohaterów, tak, nie, którzy bardzo niestandardowych i niestandardowe metody pracy tego starszego z policjantów, no wciągające, tak, no może troszeczkę spadło, spadło tempo pod koniec, ale no ja mimo wszystko jak najbardziej na tak jestem. No. No ja, ja, ja akurat nie jestem entuzjastą filmów te, tego typu, takich filmów gangsterskich, yy, ale na ten film czekałem po jakiejś tam rekomendacji jednego z naszych kolegów redakcyjnych. Zresztą no okazuje się yy, zaskoczył mnie pozytywnie w zeszłym roku filmem Świt Kociaków. I byłem ciekawy jak ten twórca się rozwija, więc Krew Wilków jest, jest porządnym filmem w swoim gatunku. Może to nie jest do końca mój gatunek, a, ale rzeczywiście yy, tak, yy, myślę, że, że zasługuje na, na, na uznanie. Ja, ja natomiast yy, bardzo pozytywnie zaskoczyłem się yy, hotelem nad rzeką Honga Sangsu, Su, który, o którym się już tam mówiło po jego ostatnim filmie, yy, właściwie też w tym roku wyprodukowanym, Trawa, który widziałem już na Nowych Horyzontach i można było go zobaczyć na koreańskim festiwalu filmowym niedawno. Yy, i, I pojawiły się głosy, że, że już w sumie ile można, no, że cały czas to samo, a, a, a jednak... No i ja też trawy fanem nie byłem, a tutaj ten Hotel nad Rzeką też jest też czarno-biały, też, też z dużą dawką melancholii, która ostatnio dominuje u tego reżysera. No niby cały czas to samo, ale, ale oglądałem to z dużo większym zaangażowaniem niż, niż tamten film, więc, więc jakoś dementuję, żeby Hong Sang Su się się skończył. I, I Zoomów używa mniej, a bardziej zasadnie, więc więc to też jest oczywiście tak nawiązuję do tego, co Krystian co mówił chyba w rok na poprzednim podcaście, że te zoomy go, go denerwują. No już się trochę przyzwyczaiłem, przyznaję. Mm -hmm. Ale y, jednym z najlepszych filmów festiwalu i najlepszym filmem, moim zdaniem, tej, tej sekcji akurat, to był zdecydowanie Mord y, Shinjitsu Kamoto. Hmm. Film, który był w konkursie głównym w Wenecji tegorocznej, gdzie z tego co wiem, to jakiś entuzjazm ze dużego nie wywołał, zupełnie nie rozumiem dlaczego, bo już tam kilka, kilka ładnych kilka filmów z tego konkursu weneckiego obejrzałem i naprawdę bardzo wysoko bym mord uplasował tutaj. Tsukamoto, właściwie jak on się zabiera z jakiś gatunek, to znaczy, że wy prawdopodobnie wywróci go do góry nogami, tak? no to by się pierwszy raz zabrał za, za kino samurajskie. no, no i. I zrobił mniej więcej to samo, co zrobił Kobayashi parę ładnych lat temu. Tak? Tylko, że oczywiście w swoim stylu i, i no, ten etos samurajski dosłownie podeptał. Teraz to już może nie jest tak, tak szokujące, jak, jak, jak te parę ładnych lat temu, ale film naprawdę gdzie zaczyna się dosyć nawet sielankowo, a kończy się w najgłębszych kręgach, najniższych kręgach piekła, jak dla mnie, jeśli chodzi o tych bohaterów. No, naprawdę niesamowita sprawa i, i formalnie Tsukamoto tę rozedrganą kamerę prowadzi ciekawie i takie, i takie właśnie dołącza do tego ten impresjonistyczny wręcz krajobraz. No, no, film samurajski, który, którego też gatunku nie jestem jakimś, jakimś wielkim fanem, a tutaj mnie naprawdę zmiażdżył i też jeden z najlepszych filmów festiwalu. Jak, jak gdzieś, gdzieś tam będzie kiedyś okazję obejrzeć, to ja każdemu polecam ten film. No i co mogę powiedzieć? No był Mieliśmy serial, tak też w tej sekcji. Dwa odcinki serialu Folklore, którego nie widziałem, ale który już niedługo będziemy mogli obejrzeć na HBO, więc uznałem, że poczekam. Ty byłeś zadowolony, przynajmniej połowicznie, z, z, z tych odcinków, tak? Tak, no ten odcinek wyreżyserowany przez Peneka Rata Ruanga mi się bardzo podobał i jeśli pozostałe odcinki będą mniej więcej w takim klimacie, to z wielką przyjemnością obejrzę, to no, zrobiony taką bardzo odskulową techniką, czyli jak powiedzmy ten twór znikał i pojawiał się, to było to kręcone w lustrze, tak? przez, był, przez co był przezroczysty. No i całość była tak podszyta bardzo fajnym humorem. Taki horror, ale z takim zacięciem houseowym, czyli to coś, co w pełnej sali bardzo lubimy. No Natomiast drugi odcinek już pod tytułem Toyol, już podobał mi się mniej w reżyserii Ho Yuhanga, no już był, powiedzmy, bardziej, bardziej standardowy, mniej powiedzmy taki odkrywczy, mam wrażenie, że tak bardziej, po mniejszej linii, linii oporu idący, ale to, ale w sumie jest całkiem sympatyczny, no, jak mówię, czekam z, z niecierpliwością na to, jak będę mógł obejrzeć cały serial, tak? Jeśli się nie mylę, to każdy film był w, w innym kraju robiony, tak więc no, często na przykład te potwory, tak, które się pojawiają, to właśnie są z danej mitologii, z danego folkloru właśnie wzięte i wykorzystane w taki autorski sposób. Mm -hmm. Ja też jestem właśnie ciekaw, jak ten serial wypadnie. No, akurat akurat nie, wybrałem coś in inaczej, sobie rozłożyłem plan, żeby nie zobaczyłem go na dużym ekranie, no, no ale zobaczymy. No, myślę, że będziemy pomału dążyć do podsumowania. Chcę, chciałbym Cię zapytać tym samym o jakbyś miał wybrać swoje, swój najlepszy film festiwalu, już tam już, już zaspoilowałeś wcześniej, ale bym chciał, żebyś to rozwinął w kilku słowach, jaki był Twój najlepszy film i, i dlaczego? Okej, okay, no, no bez wątpienia i to bez żadnej dyskusji, w moim przypadku najlepszym filmem była Ulica Szczęśliwa, tak? Tak jak powiedziałem, że nie było w tej edycji filmu, który by mnie tak całkowicie, absolutnie odrzucił, no to tak naprawdę jedynym filmem, który mnie absolutnie zachwycił, to jest tylko, to jest właśnie ten jeden film. Była to historia, historia tak naprawdę całego Tajwanu, opowiedziana oczami dziewczynki, bohaterki, która wyjechała do Stanów Zjednoczonych, i po latach wróciła, tak, miała nieudane małżeństwo z Amerykaninem i obserwujemy zarówno jej życie przed, przed wyjazdem, czyli jak była małą dziewczynką, jak i to, co się zmieniło na Tajwanie, czy i to tak ogólnie, jak i w jej rodzinie, wśród jej przyjaciół po powrocie. Tak więc mamy jednocześnie perspektywę osobistą i te wydarzenia, no, całego państwa, które gdzieś tam z boku się dzieją i no, całość jest bardzo sentymentalna, opowiedziana, tak, że można się wzruszyć i przeżyć to. Jest to historia często o niespełnionych marzeniach albo o marzeniach, które nieco z nami zagrały, ale okazało się, że nasza droga, nasza ścieżka życia prowadzi gdzie indziej niż byśmy chcieli, ale również i tam można odnaleźć szczęście. No po prostu odnalazłem się w tej historii, stała mi się ona bliska, no i wzruszyłem się. No, a formalnie też nie jest sposób czegokolwiek zarzucić, no, jest to dosyć tradycyjna animacja no, w żaden sposób nie korzystająca z współczesnej animacji 3D, tylko no, też jakiś tam sentymentalny powrót do dawnych czasów, tak jak to ma miejsce no, w retrospekcjach bohaterki. no Ja rzeczywiście muszę się z tym zgodzić, bo to też zdecydowanie jeden z najlepszych filmów jakie widziałem na tym festiwalu. Niewiele mogę dodać, bo, bo w sumie, w sumie powiedziałeś, powiedziałeś wszystko, dlaczego warto zobaczyć ten film. Ja, on, on, zos, on jakoś zaczyna gdzieś wypływać, dostaje jakieś nagrody, gdzie nie gdzie, więc mam, na, mam nadzieję, że gdzieś tam jeszcze mo, uda się go zobaczyć. No oczywiście no, nie jestem tak naiwny, że liczę na jakąś polską dystrybucję, ale... Ale może gdzieś na jakimś viewdź gdzieś, gdzieś wycieknie. A, a uważam, że, że jeśli chodzi o jakość, to, to ten film się nie różni na przykład od, od produkcji, nie wiem, choćby Studia Ghibli. No tak, no myślę, że to, to dobry trop. Z tych takich bardziej powiedzmy wzruszających, tak? a, a nie tych brutalnych, powiedzmy. No ja już, ja już wcześniej zdradziłem, znaczy nie powiedziałem, że to jest mój ulubiony film, ale już o nim opowiadałem przy okazji odmówienia sekcji konkursowej. Bo Wyśniona Kraina, u, u, jeśli bym miał wybrać tylko jeden film, to też to było z bólem serca, ale bym pewnie wybrał Wyśnioną Krainę, bo, bo, bo tyle ich było, że, że, że trudno mi jednoznacznie było wybrać jeden. Umrzesz jutro też, też y, chyba, chyba numer dwa, więc, więc te filmy już umówiłem wcześniej. Okej, okay, no to już powiedzieliśmy, co nas zachwyciło. Powiedzieliśmy też, że nie było jakichś ogromnych rozczarowań, no ale jednak na pewno jakieś, jakieś były. Każde jakieś, jakieś nadzieje niespełnione na pewno na każdym festiwalu są, więc, więc ten, to, ten, ten też nie będzie wyjątkiem. No Ja mam, ja mam taki jeden film, ale chciałbym, żebyś, chciałbym Ciebie najpierw zapytać, czy, czy, czy Ciebie coś rozczarowało na tyle, że chciałbyś o tym wspomnieć? No u mnie, tak jak wspomniałem, najsłabsze filmy to byłby ten, ten, jeden z odcinków serialu, który mi się mniej podobał, ale również jeden z filmów Asian Cinema jutro jest nowy dzień, po którym no sporo się jednak spodziewałem, myślałem, że bardziej mi się spodoba, głównym tematem, przynajmniej tak się spodziewałem, miał być autyzm, syna głównych bohaterów, no i rzeczywiście ten wątek był bardzo interesujący. Aktor, który zagrał główną rolę, zrobił to bardzo autentycznie i było to przejmujące. No niestety, no, tak jak zresztą sam reżyser mówił na Q&A, aby zdobyć fundusze na realizację filmu, musiał no, jakieś kompromisy, na jakieś kompromisy pójść. Dosyć mocno wyeksponował wątek romansowy, tak jakiś melodramatyczny no, kłótni romansów między małżeństwem, zdrad, no i też chwilami to taką e, kamerą Rod, rodem, może z Bollywood było to robione takie zupełnie niepotrzebne i nie wiem skąd się wziął slow motion się pojawiało, na przykład w scenach kiedy bohaterka e, mija swojego męża i tak na siebie patrzą, tak jakby nie wiem z filmu Johna Wu mieli wyciągnąć te pistolety i do siebie strzelać, e, no było e, jakiś taki dysonans poczułem i wolałbym, żeby po prostu bardziej się skupiła ta historia na, na, tej, na tej chorobie, tak? Bo ten wątek na ten wątek dużo bardziej liczyłem no ale jak mówię, no, miał swoje plusy, miał swoje minusy, ogólnie nie było źle no ale jak na wysoki poziom tegorocznych filmów no, no była to zdecydowanie ta niższa półka. Ja polecę trochę kontrowersyjnie może, bo dla mnie rozczarowaniem był film na który w sumie liczyłem jeden z, naj, jeden z najbardziej był film na który liczyłem jako jeden z największych potencjalnych hitów festiwalu to był to był Dukun Seida. no ja już już może przesłanki, że ten film nie jest dla mnie, mogłem wysnuć na podstawie jego poprzedniego, poprzedniego i następnego, bo, bo, to, bo, bo Dukun to jego właściwie pierwszy film z 2006 roku, który dopiero w tym roku ujrzał światło dzienne, więc, więc dlatego mogę powiedzieć, że to jest jego zarówno i pierwszy, jak i ostatni, ostatni film do tej pory, No, ale, ale dwa lata temu widziałem na, na smakach film Przemiana, który, który Oprócz naprawdę ciekawej warstwy wizualnej, rozczarował mnie dość fabularnie, no ale tutaj pomyślałem, że to, że, że się może bardziej odnajdę w tym. No, co, opisy obiecywały połączenie horroru z kryminałem, i, i oczywiście mocno zarysowanym wątkiem lokalnego folkloru w tym przypadku szamanizmu, szczególnie jeśli chodzi o kobiecego szamanizmu. Który, który w Malezji był, był swego czasu piętnowany i istniało rzeczywiście istniało polowanie na czarownice, że tak powiem, upraszczając mocno, bo film rzekomo jest oparty poniekąd na, na, na prawdziwych wydarzeniach, a dotyczy właściwie procesu sądowego kobiety, która jest oskarżona na, o morderstwo i oskarżona o to, że pała się szamanizmem właśnie tylko że okej, okay, no potencjalnie to jest bardzo wszystko ciekawe tylko nie rozumiem decyzji, dlaczego zostało to obudowane dramatem sądowym, właściwie cały film to jest dramat sądowy w większości z retrospekcjami na temat tego, co się, co się działo przy, przy wołaniu poszczególnych przy wzywaniu poszczególnych świadków wracamy do, do, do przeszłych wydarzeń, I taka, nie lubię takiej konstrukcji po pierwsze, a po drugie jakoś Realizacja wydawała mi się trochę amatorska. No pewnie widać to że, to, że to nie jest nowy film, może, może też dlatego. Budżet pewnie też nie był za duży, ale jakoś kompletnie się w tym nie odnalazłem. Jakoś nie wiem dlaczego, ale chyba raczej od Malezji w kinematografii się trochę odbijam. Jak, jak coś te filmy mają w sobie, co mnie, co mnie troszeczkę odrzuca. Dlatego żałuję, że nie wybrałem jednak ostatniego roku. Tylko, tylko tylko właśnie Dukuna, ale mojego zdania nie, wiele ludzi nie podziela, bo rozmawiałem z kilkoma osobami i niektórzy uważają Dukuna za najlepszy film festiwalu, no, czego ja nie rozumiem, ale szanuję jak najbardziej. Więc yy, tak, no, Dukun jednak, jednak muszę powiedzieć, że, że mnie rozczarował. Podobnie zresztą jak film, na który się wybrałem zupełnie przypadkiem, bo, bo akurat czasowo mi się yy, tak, tak zgrał, a nie planowałem, nie planowałem iść na niego, tylko, tylko po prostu ze względów jakichś takich yy, losowych na niego trafiłem, to był też film malezyjski, raz, dwa, trzy kryjesz ty, yy, który zajmuje się problemem właściwie yy, imigrantów w Malezji z perspektywy, a, a, a, a ten z kolei ma klamrekina policyjnego, które jest jakieś takie rozwodnione i, i, i że tak powiem, bezjajeczne, że też, też mnie w ogóle nie kupiło. No ale nie wiem, nie, nie do, mam nadzieję, że jeszcze trafię na malezyjski film, który, który mi się spodoba i, i zmienię zdanie co, co do kinematografii Malezji, chociaż która jest chyba raczej znana z kina gatunkowego, jakichś akcyjniaków, prawda, niż, okay. niż jakiś. Niż Oj, jakichś... był, był fokus na Malezję kilka lat temu i no były właśnie. dobre filmy. No. no właśnie. Niestety to ominęłaś. O, no to szkoda, żałuję, żałuję bardzo, ale mam nadzieję, że jeszcze jeszcze Malezję oczywiście nie skreślam na no, ja swojej kinematograficznej mapie, ale, ale od tych dwóch filmów spokojnie, się Spokojnie, ja skreślam odliwę. Wietnam. <laughs> Każdy coś musi mieć. No tak. <laughs> Więc no, no może, może głupio tak kończyć akcentem rozczarowań, ale, ale cały festiwal zdecydowanie nadmienię, że, że cały festiwal zdecydowanie rozczarowaniem dla nas nie był i, i na pewno ja będę, będę wyczekiwał, właściwie już wyczekuję kolejnej edycji, no, pozostaje mi tylko liczyć, że wróci retrospektywa jaka, jakakolwiek, bo chciałbym jednak poznawać to azjatyckie kino od podszewki jak najbardziej i, i żeby seanse kinowe mi to umożliwiały też. Chciałbym, chciałbym rzeczywiście poznać jakiegoś kolejnego twórcy, zagłębić się w jego twórczość i, i przeżyć zachwyt na, nie wiem, na miarę tego, co, co dwa lata temu przeżyłem z Sionem Sono. Może, może, mi się, może twórcy, znaczy twórcy, może organizatorzy jakoś. Yy, Uda się, uda się tą, tę retrospektywę jakoś zorganizować, chociaż yy, wiem, że niestety ta retrospektywa była Anhui w zeszłym roku, która chyba, patrzyłem po, po liczbie wolnych miejsc, się nie cieszyła jakąś popularnością, więc może to jest i świadoma decyzja z braku retrospektywy. No. W każdym razie liczę na retrospektywę i liczę na fokus jakiegoś kraju. No, na, na przykład jakiegoś małego i mało znanego jak Butan. Tak, tak? o właśnie, tak to. No też bo tak. ja na, na przykład e, mimo, że z, z, z Butanu, tak rok temu, było kilka takich no, naprawdę słabych filmów, mhm. no to, to się cieszyłem, że je tak. oglądam. To było coś takiego dziwnego. Że poznał coś nowego, tak. Zawsze jakoś kolejny, kolejny film, kolejna kinematografia, kolejny kraj, jakby do odhaczenia zdobyty. Więc, więc zawsze warsztaty są, nawet jeśli filmowo to, to nie są jakieś cudowne rzeczy, to zawsze jakoś wartość edukacyjna też, też robi swoje. Bo, bo Festiwal Pięć Smaków, tak, tak dążąc ku podsumowaniu, to, to jest festiwal. Uważam nie tylko dla kinomanów, tak, takich jak my, ale ogólnie dla ludzi zainteresowanych kulturą Azji. Stąd, stąd te, dużo tych wydarzeń pobocznych do, dookoła tego festiwalu, więc, więc niekoniecznie trzeba być kinomanem, żeby się interesować jakimś w pewnym stopniu kinem azjatyckim, tak myślę. My, my łykamy wszystko po prostu. A... No tak. a na przyszły rok jeszcze niestety nie mamy żadnych no, nie mamy. no i czekamy na nie z niecierpliwością. Może to, co się nie udało w tym roku, a może jeszcze coś innego? Zobaczymy. Tak, no mam nadzieję, że festiwal będzie rósł w siłę i, i, i trwał i trwał i nigdy, nigdy się nie skończy co roku będziemy mogli w listopadzie sobie rezerwować Do końca czas. świata jeden dzień tak, tak jest. Rezerwować czas na, na, na pięć smaków, bo, bo to zdecydowanie obok Nowych Horyzontów mój ulubiony rodzimy, rodzimy festiwal. Może nawet bardziej pod względem reportuaru mnie interesuje niż, niż Nowe Horyzonty, no ale to są, to są jednak dwie różne, dwa różne festiwale, dwie róż, dwa różne klimaty, że tak powiem. Ten jest bardziej kameralny i chciałbym, i fajnie jak taki, jak taki pozostanie, bo, bo to to też jest jego, jego atut. Dziękujemy słuchaczom bardzo, że wysłuchaliście tego podcastu. No, mam nadzieję, że cokolwiek się z niego dowiedzieliście. I, I może jak jeszcze nie byliście na pięciu smakach, to poczućcie się zachęceni, żeby, żeby przyjechać za rok, bo naprawdę uwierzcie mi, że warto. Warto się, się zagłębić w, w tą kinematografię. Dziękujemy organizatorom za, za, za kolejną edycję. Dziękujemy słuchaczom. No i do usłyszenia. Usłyszymy się w następnym odcinku. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.